Słuchają Państwo dwójki. Właśnie wybiła 17. Przegląd prasy zagranicznej. A w studiu jest już Mariana Kril Witaj Mariana. Dzień dobry ciekawego w prasie ukraińskiej. Dziś zajrzymy na targi Książki Dziecięcej w Bolonii. Właśnie dwie ukraińskie książki o poszukiwaniu własnego głosu i odwadze, odwadze bycia sobą, a także książka o tym, jak rozumieć literaturę ukraińską stworzona dla dzieci znalazły się na liście najlepszych publikacji targów książek dla dzieci w Bolonii. Także opowiemy o tym, jak jest tworzony obecnie spektakl który jest poświęcony weteranom i to jest właśnie w ośrodku rehabilitacyjnym Unbroken w Lwowie. Premiera tej sztuki, którą napisała Iryna Harec już w najbliższy piątek. I też opowiemy o wystawie, którą można obejrzeć w odeście, poświęconą traktowaniu pamięci i zapominaniu. Ale zaczynamy od Lwowa, inny temat. Tam odbyła się międzynarodowa konferencja współpraca na rzecz rzecz. Trwałości. Wydarzenie zgromadziło 40 delegacji zagranicznych, w tym 10 ministrów kultury z krajów europejskich, dyplomatów, przedstawicieli UNESCO oraz partnerów międzynarodowych. O tym informuje Ukraińska Prawda. W wyniku konferencji Ukraina pozyskała około 100 milionów hrywien nowego wsparcia finansowego dla kultury, rozszerzyła sojusz na rzecz trwałości kultury oraz zawarła szereg międzynarodowych do uczestników spotkania zwrócił się online komisarz Unii Europejskiej do spraw kultury Glenn Mikalev, który podkreślił konieczność wzmocnienia wsparcia dla Ukrainy w odpowiedzi na rosyjskie ataki na dziedzictwo kulturowe. Przypomnijmy, że we wrześniu ubiegłego roku ministra kultury Ukrainy, Tytiana Bereżna wraz z dyrektorem wykonawczym Międzynarodowego Sojuszu na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w Strefach Konfliktu Valerie Freeland podpisały memorandum w sprawie utworzenia Ukraińskiego Funduszu Dziedzictwa Kulturowego. Ten fundusz ma się przede wszystkim zajmować konserwacją uszkodzonych zabytków, renowacją ruchomych obiektów dziedzictwa, a także budową magazynów do ewakuacji z zagrożonych terytoriów, obrazów, rzeźb, przedmiotów archeologicznych oraz eksponatów muzeów, Przyrodniczych i regionalnym, regionalnych. Zadaniem też po zakończeniu wojny będzie przede wszystkim odbudowa nieruchomych obiektów dziedzictwa kulturowego. Targi Książki Dziecięcej w Bolonii opublikowały listę najlepszych książek w ramach nagrody The Bro Amazing Books Shelf, która jest tworzona spośród nominowanych do nagrody targów. O tym informuje portal literacki Czytomo. Na liście m.in. znalazły się dwie ukraińskie książki, to kwak Julii Gwilim oraz, co to jest literatura ukraińska Anastasija Jedokimowej. Ilustrację stworzyła Sofia Malnek. Co to jest literatura ukraińska? To ilustrowana publikacja edukacyjna poświęcona literaturze ukraińskiej, która w przystępny i dowcipny sposób wyjaśnia gatunki, pojęcia i konteksty, pomagając dzieciom lepiej zrozumieć teksty i rozbudzić w nich zainteresowanie czytaniem. To coś, co pomoże zrozumieć literaturę ukraińską i odnaleźć w niej, czym jest klasyka, z czego składa się kry... Minął, jak czytać komiks, humor, indywidualne podejście, niecodzienne akcenty, a jednocześnie maksymalna zawartość merytoryczna. A natomiast książka Julii Gwilim, Kwak, to ilustrowana opowieść o poszukiwaniu własnego głosu i odwadze bycia sobą w środowisku, które stawia przed nami pewne wymagania. Teatr Niezłomnych w Lwowie stanowi część ekosystemu Centrum Rehabilita Rehabilitacyjnego Unbroken. System ten jest tak rozbudowany, że we współpracy z pierwszym teatrem w Lwowie powstał na jego temat osobny spektakl. To jest sztuka dyrektor Windy. O sztuce, o tym jak ją tworzą we współpracy z dramatopisarzami, reżyserami i weteranami, którzy przebywają w centrum Unbroken, Czytamy na Sospilna Kultura. W spektaklu występują ukraińscy żołnierze przechodzący rehabilitacja, także ich bliscy oraz pracownicy socjalnie ośrodka. Premiera sztuki odbędzie się 3 kwietnia. Autorką tekstu jest dramatopisarka Iryna Harec, a reżyserką Svitlana Fedieszowa. W spektaklu występują ukraińscy żołnierze, którzy właśnie są w ośrodku Unbroken i też dramatopisarki Iryna Harec i Lubow Ilnycka regu regularnie organizowały w ośrodku spotkania z nimi, podczas których wspólnie tworzyły teksty. A pomysł na Teatr Niezłomnych pojawił się rok temu. Nie nakłaniałam weteranów, by opowiadali o swoich traumach, po prostu zapisywaliśmy historie, które sami chcieli opowiedzieć. Jednak mimo to chcieli mówić o tym, co przeżyli. Być może nie dla wszystkich, ale dla wielu z nich staje się to narzędziem powrotu do zdrowia, opowiada Irena Harec. Aby napisać tę sztukę, dramatopisarka spędziła kilka tygodni w ośrodku Unbroken, gdzie odwiedziła oddział rehabilitacyjny, rozmawiała z personelem ośrodka, a nawet z ordynatorem, który również stał się bohaterem tej historii. I jeszcze jedna wiadomość. W Muzeum Sztuki w Odesie otwarto wystawę Muzeum Zapomnienia Odesa. To wspólny projekt artystki Daszy Podolcewej i kompozytora Oleksija Szmuraka, który bada funkcjonowanie pamięci poprzez jej drugą stronę, czyli właśnie zapomnienie. Czytamy w Ukraińskiej Prawdzie. W 2023 roku rosyjski dron uderzył w Muzeum Sztuki w Odesie. Wynikł tego zdarzenia uszkodzona została zabytkowa fasada budynku. Dasza Podolcewa i Oleksiej Szmurak wykorzystują tę historię jako punkt wyjścia do rozważań na temat sposobu ochrony cennych zbiorów oraz ogólnej roli muzeów w kształtowaniu zbiorowej pamięci. Instalacja Muzeum Zapomnienia Odessa poświęcona relacjom między pamięcią a jej zanikiem została stworzona specjalnie dla tego miejsca – Muzeum Sztuki. U podstawy projektu leżały osobiste historie mieszkańców Odessy, zebrane przez zespół projektu za pośrednictwem Open Call, w których udało się połączyć sieć prywatnych doświadczeń od intymnych relacji i doświadczeń społecznościowych po przeżycia związane z utratą i dorastaniem Wystawa zdaje się stawiać pytania co chcielibyście zapamiętać a chcielibyście też co zapomnieć Refleksja nad tym wzmacnia zestawienia dwóch formatów papierowych odbitek i obiektów ekspozycji muzealnej jako wyznaczników przestrzeni instytucjonalnej, która w warunkach wojny nieuchronnie zbliża się do stanu materialności i kruchości. Wraz z tym nasilają się kwestie ewakuacji. I tym właśnie kończymy dzisiejszy przegląd prasy ukraińskiej. Bardzo ciekawe to muzeum Niepamięci czy Muzeum Zapomnienia. Przyznam, że też skłoniło mnie do rozważań na temat tego, jak ważna jest ta pamięć czy niepamięć społeczna i przecież tak jak mówimy o polityce pamięci, to równie dobrze można by było mówić o polityce niepamięci. Dokładnie, a poza tym w kontekście dzisiejszej Ukrainy i ataków, które tak naprawdę codziennie odbywają się przed chwilą zresztą skończył się alarm w zachodniej części kraju. To jest tego tak dużo, że bardzo często już nie pamiętamy, co się z nami działo, a nawet chcemy to zapomnieć, bo jest tego naprawdę bardzo dużo. Mariana Krill, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Słuchają Państwo dwójki, 9 minut po godzinie 17.00. Sięgamy teraz po kompozycję Żana Filipa Ramo. Sawal i Le Concert de Nation w ouverturze do opery na is Żana Filipa Ramo. 13 minut po 17 na kolejne spotkanie w audycji wybieram dwójkę. Zaprasza teraz Katarzyna FitzWilliams. Goście dwójki. W programie drugim Polskiego Radia przeniesiemy się do świata uchwyconego pięknymi, unikatowymi kadrami ręki Ireneusza Sobieszczuka. Ireneusz Sobieszczuk, artysta, fotograf. Dzień dobry. Dzień dobry pani. A także w Studiu Dwójki gościmy Małgorzatę Urszulę Golińską, kuratorkę wystawy Andrzej Wajda, noc czerwcowa i pomysłodawczynie cyklu Ireneusz Sobieszczuk, nowe życie moich archiwów. Dzień dobry. Andrzej Wajda i noc czerwcowa, czyli wystawa zdjęć do tej pory nie zdjęć autorstwa Irena sobie Szczuka. To jest 21 portretów w dużych formatach 60 na 90, które pokazują Andrzeja Wajdę w sytuacjach akcji, w różnych sytuacjach, w których ja go miałem możliwość fotografowania. To są lata od 1996 do 2014 praktycznie 4-5 takich spotkań z Andrzejem Wajdą. Spotkań, podczas których Andrzej Wajda nie pozował, tak? Bo to był reżyser, który nie dał się nam mówić. Na generalnie Andrzej Wajda nigdy nie, nie, nie pozował. Jak już musiał, to bardzo niechętnie. Natomiast ym, ja w swojej fotografii generalnie mam założenie, ponieważ ja wyrosłem jakby z tego dziennikarskiego, reporterskiego, agencyjnego wychowania. Ja, moje zdjęcia się charakteryzują ruchem, dynamiką i nie są reżyserowane. Unikam reżyserowania. Na moich wystawach pojedyncze sztuki te prezentowane mogą być reżyserowane. Generalnie są to w 98% zdjęcia niereżyserowane. Pamiętam, w jednym z wywiadów powiedział Pan, że cechą fotografa powinna być cierpliwość. Długo Pan czeka na to jedno ujęcie, które Pan chce sfotografować? Dość długo. To jest jedna z cech, którą Pani powiedziała. Ta cierpliwość. Jest jeszcze kilka, wiem, wymienił innych, których fotoreporter powinien mieć, natomiast przy portrecie takim socjotechnicznym, takim właśnie socjologicznym, takim trochę podpatrującym, gdzie człowiek chce wydobyć charakter tej twarzy tego człowieka, niestety czasem trzeba czekać bardzo, bardzo długo i no jakby wyprodukować swój pomysł nie jest łatwo. Zdjęcia, które zobaczymy na wystawie w Radomiu, Andrzej Wajda, Noc Czerwcowa, mówię teraz o tej pierwszej części, to reżyser o nie jednej twarzy, bo mamy tutaj i pogodnego Andrzeja Wajdy, i refleksyjnego, i stanowczego, i też bardzo mm, zamyślanego w swoim świecie będącego. Tak, ja moje obserwacje Andrzeja Wajdy, zawsze się tak zastanawiałem, on był zawsze bardzo skupiony, on się uaktywniał wtedy, kiedy miał styk z aktorami i kiedy musiał, czasem nie musiał, ale po, chciał pokazać im jak to trzeba zagrać, jak się obrócić w tą stronę do kamery, on tak dynamicznie podchodził. Natomiast w momencie, kiedy dochodził do tekstu, był tak skupiony, Zawsze siadał ze scenariuszem, gdzieś z boku, miał swoje krzesełko, odizolowywał się od otoczenia, analizował ten tekst często. Mm, taki był właśnie, mm, często produkcja miała też do niego takie, panie Andrzeju, panie Andrzeju, tu czasu, zegarek, każdy patrzył, bo to wiadomo jak się produkcja, to, to każda minuta się liczy. A on się wyizolowywał, czasem potrafił nad tekstem nie, ja, godzinę, dwie siedzieć, analizować i to sam z sobą. Mamy tutaj Andrzeja Wajdę przy tekście. A jaka jest historia tego zdjęcia? Bo wyjaśnię jeszcze, że mam w ręku przepiękny katalog. Zdjęcia, na którym widzimy rozmawiającego z Andrzejem Wajdą Krzysztofa Kolbergera. To jest konferencja prasowa, która się odbyła przy produkcji Pana Tadeusza, kiedy produkcja ogłaszała obsadę i to jest przedziwna sytuacja w momencie kiedy już praktycznie cała obsada została już była znana, jeszcze nie ogłoszona, wszyscy już mówili, że ale do końca nie wiadomo kto zagra narratora i idąc na tą konferencję poszedłem trochę wcześniej zauważyłem pod jednym z namiotów bo to były takie namioty na zewnątrz wybudowane zauważyłem bardzo, bardzo daleko siedzącego na krzesełku swoim Andrzeja Wajdę i przy nim patrzę tak jakby klęczał, w zasadzie klęczał. Krzysztof Kolberger. I hmm. tak nie miałem aż tak bardzo długiego obiektywu, bo ja zawsze noszę długie obiektywy z sobą, ale przerzuciłem w tym swoim Nikonie na DX, czyli na zwiększyłem ogniskową. Wydłużyłem sobie technicznie ten, tą ogniskową i udało mi się zrobić kilkanaście takich zdjęć, o których nawet nie myślałem. No mówię, ty gdzieś tam się sytuacja odbywa. Zarejestrowałem. Później pracując nad tymi zdjęciami, zauważyłem, mówię, Przecież nie ma tej obsady. I ona w tym, na konferencji dalej nie była ogłaszona. Dopiero następnego dnia. Ja popatrzyłem na te zdjęcia, a ja mam na zdjęciach zamyślonego Andrzeja Wajdy w różnych sytuacjach i Krzysztofa Kolbergera który też w różnych sytuacjach dynamicznie chce rękoma pokazać. Sekwencja jest przedziwna. Ja sobie tak ułożyłem, że te ręce wyciągnięte Kolbergera do Wajdy, to jest jakby jakaś prośba. Później jest takie drugie zdjęcie, jaką składa te ręce, jakby chciał się modlić, że, albo prosić. E, albo prosić o nie. Natomiast trzecie, to jest też bardzo charakterystyczne zdjęcie, go tu nie ma, że Andrzej Wajda bierze jego rękę i swoim palcem, albo jego do końca nie możemy rozszyfrać, czyli to palec, przykłada do jego ust. A ja sobie tak wymyśliłem, że to by mógł być moment, kiedy dyskutowano lub zapadła ta decyzja? Nie wiem, to jest moje wyobrażenie, ja nie znam prawdy, ale te sekwencje zdjęć mogą no, o tym świadczyć. A chciałam jeszcze zapytać Pana o to, jak Pan był postrzegany przez Andrzeja Wajdy na planie z aparatem. No Miałem tam taką przygodę, jedną ja byłem pracownikiem etapowej telewizji. W związku z tym nie występowałem w takiej roli typowego fotosisty. Bo fotosista to jest taka osoba na planie, która od do Z wszystko wykonuje, co reżyser sobie tam życzy. Tych generalnie fotosy, które się rejestruje po zakończeniu sceny. A ja na tupie jest. Moim zadaniem było natomiast pokazanie wszystkiego i tej ekipy pracującej, i różnych takich historii pobocznych i jak to się odbywa, tego zaplecza, a jednocześnie sztuki. W związku z tym no, nie miałem jakby takiego czasu, że muszę. Wiedziałem, że muszę, ale miałem sytuację taką osobistą, gdzie musiałem się spóźnić na plan. Przekazałem kierownicę produkcji, ona wiedziała. Przychodzę za dwie godziny na ten plan, a tam jest straszna afera. Andrzej Andra strasznie się zburzył że jak to nie ma fotosisty na planie. Dopiero no, ta produkcja mu wytłumaczyła, że to jestem troszkę na innych zasadach, że to nie jest typowy fotosista, to jest dziennikarz, który ma inne zadania, też inne. W związku z tym on już to wiedział. Jak ja przyszedłem na plan, no, strasznie na mnie no, wybuchł, tak no, ostro. Ja się no, po prostu tak no, prawie załamałem, mówię, rany boskie, no, co się dzieje. Ale poszedłem na bok, tak się trochę odizolowałem. Przetrawiłem to jakoś i dalej czekałem na sytuację. Nie minęła godzinka. Wajda podszedł do mnie bardzo mnie przeprosił, tak naprawdę po ludzku, przeprosił, że nie, nie znał do końca sytuacji i proszę, powiem Pani jedno, że jak już do, od tej chwili byłem na planie jakby trochę takim jego oczkiem w głowie. Gdzieś tam zawsze mnie tam gdzieś zerknął, coś tego, czy ja tam gdzieś widzę, że coś jest sytuacja, no tak czułem, że on tak, tak się trzynkę zbliżył jakby <śmiech> w duszy, jak to człowiek czasem i poza tym no ja go bardzo, bardzo zawsze Wajdę szanowałem. Za co pan go szanował, za co pan szanował Andrzeja Wajdę? Przede wszystkim za pan... fachowość, zawsze cenię i to w każdym zawodzie u wszystkich, fachowość. Jeżeli ktoś jest fachowcem, a jeszcze ma to zbudowane, podtrzymane tą praktyką, wielo, wielo, wielo, wieloletnią, przecież to jest osoba, która w naszej kulturze, no tego nawet się nie da określić, jakie to wartości są związane z Andrzejem Wajdą. To jest taki, ten, a nawet ten szacunek aktorów do niego. Proszę sobie wyobrazić, że do Andrzeja Wajdy na planie po imieniu to nikt nie mówi. Jak już ktoś tam był bliżej, a chciał się zwrócić w takiej formie, to mówił mu, mistrzu, panie Andrzeju, a tak to wszystko na pan czy tam jakoś tak... No widać było, że każdy ma szacunek do Andrzeja Wajdy. To się wyczuwało. Jednym z bardziej wymownych zdjęć na wystawie jest według mnie portret takiego stanowczego mistrza, stanowczego Andrzeja Wajdy. Pamięta Pan w jakiej sytuacji zostało zrobione to zdjęcie? Właśnie, to zdjęcie mówimy? jest zrobione też w czasie tej realizacji Nocy Czerwcowej. To jest z tego okresu. Czyli to jest 2001 rok. Takie, no akurat udało mi się w fajnym, korzystnym świetle to zrobić. Przez to ono nabiera, oprócz tej dynamiki, nabiera też wartości przez to, że to światło się tak fajnie poukładało. W tej fotografii reporterskiej, wie Panie, bardzo trudno jest pogodzić tak zwany artyst. Artyst się no, zdobywa dzięki umiejętności operowania światłem, bo tam często nie ma tego światła. Czasem jest takie trochę to światło bardziej ułomne. Natomiast ja sobie cenię w tej fotografii nie tylko możliwość operowania tym światem, ale możliwość uchwycenia w każdym świetle, to jest, tej właśnie dynamiki osobowości, pokazania głębi tego człowieka. Na tym mi zawsze bardzo zależało i mówię, każde z tych moich zdjęć się katalizuje jakimś innym spojrzeniem. A tak na przykład na Andrzeja Wajdy, Uśmiechniętego Andrzeja Wajdy bardzo ciężko zrobić, bo on, Generalnie on nie pozwolił się, nie uśmiechał, on tak, raczej był takim bardzo wyważonym w postępowaniach. No i to co mówię, no długo, długo to na przykład, gdzie jest to odbicie tekstu w okularach, bo patrzy Pani na to zdjęcie, prawda? To jest wielogodzinne, wypracowane przez wiele godzin. Ja zauważyłem to, ale nie miałem sytuacji takiej, żeby z takiego kąta spojrzeć długą optyką, żeby akurat cały tekst w tych okularach się odbił, bo albo był z lewej, albo był z prawej, albo mi oprawki wchodziły, to ja sobie podstawiałem jakieś stołeczki jakieś. Ja to po prostu wyszarpałem, ale to jest parę godzin. Czy Andrzej Wajda tutaj pochylał się nad stworzonym przez Jarosława Iwaszkiewicza dla Andrzeja Wajdy właśnie utworze zdramatyzowanym Noc Czerwcowa, bo temu dziełu poświęcona jest druga część wystawy? Tak, myśmy wymyślili, tzn. ja wymyśliłem i moi współpracownicy, koleżanka i kolega Małgosia i Darek, ustaliliśmy, że będzie dobrze w tej sali w Radomiu połączyć produkcję z portretem, pokazać i kolor i czarno-biały. Zaznaczmy, że portrety Andrzeja Wajdy są zdjęciami analogowymi, tak. czarno-białymi. wszystkie są analogi, z tym, że tamte są, portrety są czarno-białe, natomiast to jest kolor, to jest wszystko negatyw. I co nas, co mnie tutaj, jaka był mój argument za tą Nocą Czerwcową. Miała być pierwsza wystawa <grym> i w czerwcu, i ona się miała nawiązywać do Nocy Czerwcowej, Przyspieszyło się ze względu na rocznicę urodzin, przez to mi miesiąc został do realizacji, bo pod pomysł do realizacji tej wystawy upłynął no, miesiąc, ona jest miesiąc zrobiona, bardzo szybko. Natomiast tu jest ciekawostka w tej wystawie. Ona polega na tym, że rzadko kiedy do tak znanych ludzi jak Iwaszkiewicz, do tekstów tak znanych ludzi, tak znany człowiek jak Andrzej Wajda dopisuje scenę. Nie jeden krytyk, którego ja czytałem opisy nocy czerwcowej, nie ma nawet pojęcia o tym, że Wajda dopisał scenę. Za zgodą spadkobierczyni córki Iwaszkiewicza. Czyli pośmiertnie, tak? Bo tak Iwaszkiewicz, tak, tak. kilka miesięcy wszyscy po darowaniu tekstu. Tak, krytycy piszą, ma... że Andrzej Wajda, Iwaszkiewicz pod wpływem tam gdzieś. Wajdy zmienił okres trwania z powstania styczniowego na, listopadowego na styczniowy. Ale to jest taki fakt. no... Natomiast to, że dopisał tą scenę siódmą z własnym tekstem, to jest ciekawostka. I ta scena. Jak Państwo odtworzycie sobie na DVD ten teatr, słuchajcie się w słowa te, które Andrzej Wajda dopisał. Jak one są patriotyczne, jak one często pasują do tego czasu, który mamy, jak one nie są przemijające. A to bardzo Andrzeja charakteryzowało. On lubił zawsze dopisać tego, troszeczkę dać więcej patriotyzmu, takiego wojskowego spojrzenia. Myślę, że mu się to udało, bo jak ja słucham tej ostatniej sceny tak w skupieniu, to się zakręcił oko. w oku. Łzę spływającą po policzku widzimy na twarzy Grażyny Szapołowskiej. Wystawa ta koncentruje się na twarzach, twarzach aktorów, twarzach Andrzeja Wajdy. Tak, bo w ogóle portret twarz to zawsze była moja domena. To moja tematyka, ja widziałem jak do tego podchodzić, dużo czasu na to traciłem, bo musiałem, często właśnie podpatrywałem, chodziłem na rzeczy, których wiedziałem, że idę tylko po to, żeby poobserwować, ale później miałem już doświadczenie, jak do tego podejść, jak zrobić, no tak i tak, lubiłem sobie wypracować pewne rzeczy. I to po latach, jak już się nauczyłem, trochę sobie to upraszczałem i później to prezentowało. Portret w ruchu, dynamiczny, to jest moja pasja. W katalogu stworzonym przez Małgorzatę Uszulę Golińską, która jest tutaj z nami mamy oczywiście jeszcze kilka ważnych zdjęć takich tylko sygnalizujących ważne etapy w pana twórczości, czyli zdjęcia ogarniętej głodem Etiopii. Za ten cykl zdjęć otrzymał pan jako jedyny Polak nagrodę Grand Prix Interpress Photo w Bagdadzie. I są też zdjęcia, które są zapowiedzią dalszej wystawy Ireneusz Sobieszczuk – Nowe życie moich archiwów. Powiedzmy o tych kolejnych planach dotyczących kilkumilionowego archiwum Pana Ireneusza Sobieszczuka. Tak, Ireneusz ma niebywałe archiwum. Kiedy rozmawialiśmy, kiedy pokazywał mi osoby, twarze, które, które fotografował przez 30 lat w polskiej telewizji, to ja o nie miałam. Zapytałam Irka, Irku, kogo nie masz na tej liście? Powiedział, że z wielkim żalem musi mi powiedzieć, że nie ma Wisławy Szymborskiej i Czesława Miłosza. Więc jego archiwum jest niebywałe. No, Irek jest doświadczonym dziennikarzem, fotoreporterem, tak jak zauważyłaś, on uwielbia portret przepięknie łapie gesty charakterystyczne dla znanych osób z kultury polskiej. Ten katalog, który ja go współtworzyłam z Dariuszem Kanakiem, dzięki tutaj uprzejmości i bardzo dużemu doświadczeniu Darka Kanaka mogliśmy w takich formatach zaprezentować te fotografie. Ten katalog jest to cała strategia, ponieważ chcemy pokazać twórczość Irenusza Sobieszczuka. Wystawa fotografii, tą którą prezentujemy w Radomiu, będzie też w Warszawie już 13 czerwca Będziemy ją prezentowali w Galerii Taras Sztuki Centrum Kultury Wilanów, w Telewizji Polskiej, w Muzeum Fotografii w Janowie Podlaskim, więc podróżujemy z tą wystawą. Natomiast w najbliższym też czasie, 23 kwietnia, zapraszamy Państwa z Irkiem do Związku Polskich Artystów Fotografików, których zresztą Irak jest też, jest członkiem. I tam też przepiękna e, wystawa pod kuratorą e, fantastycznego, znakomitego Andrzeja Zygmuntowicza, właśnie składająca się z portretów. 80 irków z tego no, no, co No jeszcze pamiętam. mamy co jest z a ile nam się zmieści. Tak, 80 portretów, wystawa, gesty, spojrzenie, pamięć. E, także serdecznie Państwa e, zapraszam na tę wystawę i również na inne, które planujemy, żeby pokazać niezwykłą twórczość i archiwum sobie sztuka. Zapraszamy na wernisarz, to też wspaniała okazja do tego, żeby spotkać Pana Ireneusza i porozmawiać o ogromnym doświadczeniu obejmującym ponad 50 lat pracy z aparatem. Tak, ja bardzo serdecznie wszystkich Państwa zapraszam. Od 23 kwietnia do 23 maja będę w każdy weekend w galerii obecny. Będę służył opowieścią o tych zdjęciach. Będę w tygodniu postaram się przynajmniej z tych 20, 30 dni, to przynajmniej 20, być w tej galerii, w czasie, gdy Państwo będziecie tam zaglądali. Chciałem też powiedzieć Państwu, że kuratorami, kuratorem tej wystawy portretu jest znakomity, jak Magusia już powiedziała. Tak. Andrzej Zygmuntowicz to jest po prostu, jeśli chodzi o kuratorów, to jest gwiazda według mnie i to jest wspaniały człowiek. Klasa. Jeszcze chciałabym dodać tutaj o, o tym, że wystawę Irenusza sobie nowe życie moich archiwów Andrzej Wajda Czerwcowa Można obejrzeć w galerii w kolektywu Formaty, to jest Kamienica Deskurów, rynek 15 w Radomiu. Serdecznie Państwa zapraszam. Wstęp do tej galerii jest wolny. Galeria jest czynna codziennie w zasadzie od godziny 9 do godziny 19. Też chciałabym bardzo serdecznie podziękować Gloria. Loki z Fundacji, która wspierała nas podczas organizacji tego spotkania, no i przede wszystkim kolektywowi Formaty, który również organizował, wspierał mnie w organizacji wystawy, właśnie Andrzeja Wajdynoc-Czerwcowa w Radomiu oraz naszym patronatom. Bardzo dziękuję za spotkanie i do zobaczenia w Galerii SPA w Warszawie chociażby, czy we wspomnianych wcześniej miejscach. W Studiu bójki mieliśmy zaszczyt gościć Ireneusza Sobieszczuka, artystę, fotoreportera oraz Małgorzatę Urszulę-Golińską, kuratorkę wystawy i pomysłodawczynię wielu cennych projektów dla polskiej fotografii. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A te rozmowy poprowadziła Katarzyna Fitzwilliams. Jest 17:33 w audycji wybieram dwójkę do 18. I zdążymy przenieść się jeszcze, między innymi, do Lublina i do Gdańska. Ensemble Correspondance i Sébastien Dosse w uwertuże Marka Antoana Charpentiera. Ten zespół wystąpi dziś w Gdańsku podczas inauguracji festiwalu Actus Humanus Resurrectio i my będziemy dla Państwa ten koncert transmitować. Na miejscu jest już Magdalena. Łoś, ale to nie będzie jedyna nasza muzyczna wizyta na tym festiwalu. Tych transmisji będzie więcej, o czym zresztą opowiadał. Wybieram dwójkę dyrektor artystyczny festiwalu Filip Berkowicz. Będziemy dla Państwa transmitować także na przykład jutrzejszy koncert zespołu Thalys Scholars i Petera Philipsa w programie Missa Pro Defunctis Juana Esquivela de Barahony. Jeśli ktoś jest albo będzie jutro w Gdańsku, Chciałby na ten koncert się wybrać? Proszę nas o tym poinformować telefonicznie. 22 645 22 22. To jutro w dworze Artusa o godzinie 20. Mamy dla Państwa też zaproszenia na wcześniejszy recital o godzinie 17.30. Recital Weroniki Payne z utworami klawesynowymi Jerzego Fryderyka Händla. 22 645 22 22. Czekamy na telefony. Zapatos, tenía zapatos, hija misón campapies. Oye, caramba, porque no fue cocoroba. Oye, en carramba, la guabina se enojó. Oye, caramba, porque no fue cocoroba. Oye, caramba, la guabina. Vincenzo to i zespół Larperiata pod dyrekcją Krystyny Pluchar na antenie radiowej dwójki. A my przenosimy się teraz do teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie, który obchodzi w tym roku 140 rocznicę powstania. W jego bogatej historii były m.in. występy Heleny Modrzejewskiej. A gdzie miała garderobę? Aktorka teatru Anna Nowak zaprowadziła tam Grażynę rutosławską. Schodzimy do podziemi. Pod scenę. Tu kwitło życie teatru przed wojną, a i teraz tutaj jest bardzo ciekawie, prawda? Nie byłaś tu nigdy. Schodzimy do tartaru. Ale pod sceną życie teatru przyzwyczaili mnie myśleć, że na widowni na scenie. No tak, no ale aktorzy, wszyscy montażyści sceny, muzycy kiedyś, prawda? Wszystko tutaj się działo. Sama Modrzejewska tu siedziała i pójdziesz do tej garderoby. Idziemy. Ostrożnie, ostrożnie. Tutaj nawet aktorzy sobie bal sylwestrowy zrobili. Państwo bawiło się na górze. I mam nawet taki pamiętnik, kto z kim się wtedy zadał. Kto z kim? Nie mogę powiedzieć, bo to ciocia babcia napisała. Ale sprawdziłam, JP i co. Romans był. Słuchaj strasznie, tu wąsko, jak tam może jest? No tu wąsko, no tu jest bardzo, no popatrz Tomeczku, Pani mówi, że tu wąsko, przecież tu są przestrzenie, a teraz zobacz, tutaj było wejście do orkiestronu. W tej chwili jest magazyn, no zamknęli, otworzę, a na chipsa, tutaj gdzie są w tej chwili ubikacje, bo jest kultura wielka, były garderoby. Maszyniści siedzieli, były, o proszę, proszę, było sześć zapadni, została się tylko jedna. Proszę, tam są deski sceny, widzi pani, tym pani kręci. To jest tak zwany napęd elektroniczny. Tutaj pani inspicjent mówi, zapadnia w dół i maszynista korbą kręci. Możemy pokręcić? Nie. nie, nie. W tej chwili jest założony lentex. Jeżeli zjechalibyśmy na dół, to on by się zapadł do środka, a wieczorem mamy przedstawienie. Pełną piersią odetchni. Tu siedziała niejaka, modrzejewska Helenka. Tutaj była garderoba reprezentacyjna. Przedzielona parawanem, prawda, z jednej strony Helenka, z drugiej ładnostki. Wielka gwiazda z oceanu przyjechała. Przyzwyczajona była do takich warunków. Lampka, jaka to wtedy była, nie gazowa, tylko naftowa. Lampa naftowa, pulpit. Krzesełko, miała się kobieta gdzie przebrać. A co jest nad nami? Scena. To właściwie się wcale nie dziwię, że ona się tutaj świetnie czuła. No świetnie się czuła. Wy teraz macie z garteru bardzo daleko do sceny, a ona miała blisko. No ona miała blisko i zaraz zobaczysz jak blisko mieli koledzy maszyniści, gdzie pójdziemy na kręcone schodki. Tu jest wąsko. Zmieszczę się? Tak, spokojnie. A. No, no bo... jeśli to jest to normalne wyjście, to ja bardzo przepraszam. No, a jak nieraz musisz, z tędy schodzisz, a z tamtej strony musisz wyjść, to pędem lecisz na złamanie karku. Właśnie lecisz, tutaj. Lecisz. Bardziej lecisz niż pędem. Dzień dobry. A w tej chwili przedstawiam ci szefa tutaj tej pracowni, tej, tej rekwizytorni, bo w tej chwili tu jest rekwizytornia. To nie jest bałagan. Na każdej półce ułożone są rekwizyty do spektakli, które w tej chwili się odbywają. Że Zostało coś pomoczyńskie? Aura, aura. Pan Tomek może powiedzieć, że tutaj czasami tak, tak dziwnie jest, prawda? Tak? To znaczy, że czasem na drugim balkonie słychać kroki, czasem samoczynnie uchylają się drzwi, to też tak bywa. Szczególnie jest to tak bardziej widoczne przed premierami. Ludzie w całym teatrze przygotowują się do premiery, mają dużo zajęć, przemieszczają się w różnych kierunkach. Dopiero po kilku dniach człowiek sobie uzmysławia, że to faktycznie nie było nic takiego oczywistego, że tam mógł ktoś być, tylko my tam mówimy, że to jest duch osterwę. To są na pewno te rekwizyty, te stare, które aktorzy, kiedy tu wybuchła wojna, aktorzy po prostu pozabierali tak. i te najcenniejsze rzeczy, meble, rekwizyty i potem one zostały zwrócone. Przecież my do tej pory gramy w meblach, które były przed wojną i które zostały ukryte. A my wiemy, które. To jest jedna z najczęściej ogrywanych taks, dlatego że jest reprezentacyjna, dużo się na niej mieści i jest wygodna dla aktora do wniesienia na scenę. To był m.in. Wiśniowy Sad, to był Pinokio. Teraz są to przykładowo ciężkie czasy. Było jeszcze przedstawienie Dom Otwarty. Dama Kameliowa teraz z tych ostatnich. Stoją na niej kieliszki. Są to kieliszki typu nalewkowego, 50-gramowe. Co się nalewa do takiego kieliszka? Akurat w formule tego przedstawienia nalewa się woda. Aktorzy mają dużo ruchu tam. Niektóre panie czy panowie mają jasny kostium i nalanie czegoś innego wymagałoby później pewnych wypadków. A nalewkę wiśniową co zastępuje? Oczywiście sok pożyczkowy. Chociaż mieliśmy pewien taki problem w jednym ze spektakli pod tytułem Wiele hałasu o nic... I tam pani scenograf Jagna Janicka wymyśliła sobie, że do sceny balu będzie karafa. Taka dość smukła szyja i owalny dół. No i niestety po wlaniu soku z czarnej porzeczki robiła się piana. I to taka, taka piana, której nie można było uzyskać, żeby ją zbić i tak dalej. I widać było, że to było sztuczne. No więc po próbach i błędach w tej karawce finalnie lądował barszcz czerwony, nie powiem jakiej firmy. Sekrety Teatru Osterwy w Lublinie Grażyna Lutosłowska odkrywała wspólnie z Anną Nowak i Tomaszem Bujakiem. My w Wybielą Dwójkę będziemy dziś jeszcze odkrywać sekrety radiowych archiwów, a już teraz pora na muzyczną ciekawostkę.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 wspominałam już, że muzykę na dziś to wybieram dwójkę, wybierał Krzysztof Dziuba. Jeśli nie, to chyba wszystko już jasne. To była japońska artystka Micharu Koshi i jej wersja paspie Claude'a Debisiego. Osiem minut pozostało do osiemnastej. Halo, halo! Uwaga, uwaga! Mówi Radio Wolna Europa! Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Miotkowski. W cyklu Polscy twórcy na emigracji, fragment opowieści Czesława Miłosza, poświęcony Stanisławowi Ignacemu Witkiewiczowi, to wyjątek z wywiadu, jakiego w 1984 roku poeta udzielił Jackowi Kalabińskiemu z Nowojorskiego Biura Wolnej Europy. Witkacy miał doświadczenia, tak powiem, z pierwszej ręki. Wykazywał niesłychaną intuicję i znajomość przed Orwellem na wiele lat przedtem. Znakomitą intuicję systemu sowieckiego, gdzie właściwie był świadkiem tylko jego początków. To jest najbardziej zadziwiające. Czyli tak jak Zamiatin wyciągnął wcześniej wnioski ze wczesnej fazy, z samych ideologicznych założeń. Istniał u Witkacego pewien bardzo głęboki fatalizm naturalnie, że on patrzył na cywilizację europejską jako na cywilizację już w dekadencji i cała jego teoria sztuki przecież cała jego teoria sztuki nowoczesnej opierała się na tym, że twórcy przeszłości renesansu na przykład, czy baroku jeszcze mieli ten harmonijny obraz świata ich sztuka była harmonijna żeby nie wiem jak się starać w XX wieku twierdził Witkacy, nie można tworzyć sztuki harmonijnej, musi być sztuka oparta na, na dysharmoniach, zgrzytach. Interesował się bardzo muzyką i widział w, w rozwoju muzyki nowoczesnej to niemożliwość osiągnięcia tej harmonii, która była u Mozarta czy Bacha, prawda, więc z chwilą, kiedy to jest niemożliwe, no to twórzmy sztukę taką, jaka jest na naszą miarę i stąd jego wszystkie przecież sztuki teatralne też były na naszą miarę XX wieku. Natomiast jeżeli chodzi o, o Europę, zachodnią Rosję, on tak nie bardzo rozdzielał, dlatego że ponieważ on był w Rosji i on był w Rosji w okresie w ostatniej fazie niesłychanego rozkwitu artystycznego i intelektualnego Rosji przed rewolucją, to była ostatnia faza. I on widział te wszystkie wspaniałe indywidualności i ruchy i tak dalej, wszystkie pochłonięte i zaraz zniszczone. Czyli to, co się zdarzyło w Rosji, dla niego stanowiło jakby jakiś obraz tego, co może się zdarzyć gdzie indziej. Jego bohaterowie, jego sztuk to są arystokraci i artyści, jak wiadomo. Ten świat, który, który ma się ku końcowi. Także tutaj powiedziałbym, że dla niego rewolucja rosyjska była czymś głęboko przerażającym, ale jako, powiedziałbym, zapowiedź tego, co może się zdarzyć gdzie indziej. We wrześniu 1939 Witkiewicz razem ze swoją towarzyszką Czesławą Oknińską ruszył na wschód. Na wieść o napaści Armii Czerwonej na Polskę oboje zdecydowali się odebrać sobie życie. Witkacy skutecznie. Został pochowany we wsi Jeziory na Polesiu. Ale Oknińska przeżyła próbę samobójczą. Do końca swojego życia, w rocznicę śmierci Witkiewicza, zamawiała mszę w jego intencji, podpisując klepsydrę Witkacowa. Zmarła w 75 roku. Już za moment do jazzowego Klubu Dwójki zaprosi Państwa Przemek Psikuta. Wojciech Ciarka pozostaje za konsoletą, a my dziękujemy już za dzisiejsze wydanie audycji Wybieram Dwójkę. Elżbieta Szymkowska, Krzysztof Dziuba i Monika Zając. Do usłyszenia. Pięknego wieczoru.